Bez odbioru, odcinek siódmy. No, beta BetoWenik, dajesz. Tak jest, beta wynikowi już dziękujemy. Teraz polka muzyczny w podcaście poprowadzi Freddy Chopin ze swoim polezem. A ja tymczasem przywitam się z Wami serdecznie. Bardzo miło mi jest się z nami przywitać. Ja nazywam się Radek i jestem głównym prowadzącym podcastu o właśnie wdzięcznej nazwie pod tytułem Bez odbioru. Podcast bez odbioru ma już odcinków 7 do 7, 7. Wszystkie z nich możecie znaleźć na stronce www.bezodbioro.mypodcast.com A także ten odcinek pojawi się na stronie wwwpodcast I właśnie od tego serwisu dzisiaj zaczniemy. Mianowicie nie wiem jeszcze, czy na pewno Podcast bez odbioru zmieni adres. Niemniej jednak na razie odcinki będą tam uploadowane, ale jeżeli okaże się, że strona. a że, że podcast na wit pod witryną MyPodcast cieszy się większą popularnością niż ten na boxpocie, to po prostu wrócę do tego MyPodcastu to oczywiście odcinki będą pojawiały się, pojawiały się nadal, więc przez pewien moment odcinki będą w tym sensie na dwóch e, na, na, na dwa ognie będą szły Jeden ogień pójdzie do Boxpotu, drugi do Mojego pod podcastu zobaczymy jak to wszystko się poukłada. Tak, i to tyle jeśli chodzi o te zmiany, które niekoniecznie się pojawią Przejdźmy może do dzisiejszego e, tematu odcinka, prawdę mówiąc dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż wszystkie inne, mianowicie będzie to odcinek krajoznawczy. Będzie to jeden z mniejszych odcinków bez odbioru, który nareszcie ma jakiś konkretny temat, który nareszcie będę o czymś mówił konkretnym. Prawdę mówiąc miał być to pierwszy odcinek bez odbioru, ale jakoś tak się głupio złożyły, że przyszły święta, potem gitarę sprzedawałem i jakoś tak w ogóle nie, nie, nie było okazji, żeby zrobić odcinek o takim mm, temacie. A teraz chciałem... Od trzech dni w ogóle to nagrywam podcast, Od... Nagrywałem już chyba sześć odcinków, żaden mi nie pasował, żaden nie, nie miał fajnego tematu. W końcu myślę, a, kit, pierwszymy to, trzeba znagrać odcinek jakiś wreszcie, a miałem jeden temat w rezerwie, mianowicie właśnie miałem ten temat o odcinku krajoznawczym. Ale zanim przejdę do, do tematu, to powiem, że dzisiaj to towarzyszy mi pół kubka kaka, bo już połowę wypiłem i trzy ciasteczka e, takie z cukrem, teraz spróbujemy, czy dobre? Oooo! Wow. napijemy mm. mm. Strasznie się kruszą. Chyba nie będę ja tak mówię, jak będę jadł, bo to tak trochę nieładnie. Chociaż w sumie ostatnio w każdym odcinku coś jem i coś popijam, także... Chyba się przywryszeliście. Ale mniejsza o to... Panie, pana ciastko i pana kakaoko odstawiamy na bok. Będę sobie ich popijał w yy, przerwie. A! Przejdźmy może do głównego wątku dzisiejszej jakby, audycji. Masz mamy 3 minuty, 3 minuty już żeśmy przekroczyli, mówiąc o właściwie wszystkim o niczym, a więc przejdźmy do dzisiejszego tematu. Odcinek Krajoznawczy, czy jak sama nazwa wskazuje, będziemy mówili o różnego rodzaju krajach, bo tak się nam nieszczęśliwie złożyło, że żyjemy w dobie kryzysu, niestety i w ogóle w czasie wojny i terrorystycznej i różnych innego rodzaju. I przy okazji żyjemy, chociaż to już nie jest od niedawna, ale od dawna w kraju, który jest rządzony Powiedzmy przynajmniej, no tak, średnią Dostatecznie, dopuszczająco, niedostatecznie, no źle rządzony I coraz częściej myślimy o tym, aby wyemigrować z tego polskiego zadupia I zagniecić się gdzieś w innym, jakimś ładniejszym miejscu I podobnie e, myśleliśmy, myślałem ja razem z moimi kolegami pewnego dnia, kiedy to siedzieliśmy sobie na naszym namysłowskim dworcu PKP i popijając Gulliver Cole. A właśnie Wam muszę jeszcze tutaj zrobić pewne wyjaśnienie, mianowicie u nas, w, <śmiech> przepraszam, w lokalnym Tesco, jest taki napój, który się właśnie nazywa Gulliver Cola. Napój ten kosztuje już złoty 5, a to wszystko dzięki nam, bo myśmy zwiększyli na niego popyt. Wcześniej kosztował 89 groszy, a od kiedy my go pijemy, regularnie to skoczył do złoty 5. I jest to najtańsza możliwa kola na rynku, Ko jest jej półtora litra Ale smak ma pyszny, to jest taki bukiet smakowy Kiedy człowiek, kiedy najpierw kiedy człowiek pije, robi taki pierwszy łyk, jest taki nieobeznany to mówi Ble, co to jest, benzyna i w ogóle Ale jak już potem się w tym smaku rozsmakuje, już rozłoży mu się ten bukiet Kiedy poczuje głębie tego smaku, tego napoju a to może pić ile chce Także ja serdecznie polecam wam e, Gulliver Cole. No i wróćmy do tematu. Siedzimy sobie na dworcu PKP na ławeczce. Już jest przyjemny wieczorek, podziwiamy przyjeżdżające pociągi. I właśnie wiązałaś taka rozmowa, gdzie byśmy chcieli wyjechać, gdybyśmy chcieli opuścić kraj, bo, bo możliwe, że kiedyś no, przyjdzie taki, taki moment, kiedy stwierdzimy A, spadam stąd, zbieram manatki i spieprzam. Tak mówiąc w skrócie. I padały różne propozycje. Ale tak naprawdę mówiąc, niestety nie udało nam się znaleźć najlepszego kraju, w który którym można by sobie zasiąść, opuszczając nasze polskie zadupie. Ja wam może przedstawię kilka ciekawych te, propozycji. Jeżeli byście chcieli wyjechać, a wy już się zastanawiacie, gdzie wyjechać, to ja wam tutaj zaproponuję kilka rzeczy. A więc w pierwszym naszym rankingu padła Szwajcaria. Jakie ma plusy? Szwajcaria jest przede wszystkim krajem e, tym... razu gubię słowo... Niezależny, independent po angielsku, tak jest, w prawdziwym słowniku Z krajem niezależnym, nic się nie miesza. Jest taka cichutka, malutka. Co więcej, jest tam całkiem, no właśnie, jest tam całkiem bezpieczny dzięki temu, że jest taka cichutka, malutka, nigdzie się nie wpieprza. Jest tam naprawdę bardzo fajna zima, możecie sobie pojechać na sanki albo sobie pozjeżdżać na nartach i śnieżek tam pada. No i to były plusy, które wymyśliliśmy, ale niestety potem wymyśliliśmy kilka innych minusów. Niestety. A więc cóż, Szwajcarzy to cioty, a czemu mówię po niemiecku? Koledzy moi niestety niemieckiego nie lubią. Ja nie ja lubię niemiecki, bo lubię generalnie Niemcy. Ale oni nie lubią i stwierdziliśmy wspólnie, bo ja też się musiałem na to zgodzić, że Szwajcarzy to są cioty, bo mówię po niemiecku. Co więcej, Szwajca Szwajcarzy to są cioty, bo nie mają morza, a mamy, Czy jesteśmy od nich lepsi. I w taki sposób Szwajcaria nam odpadła naszego rankingu kraju, które warto by zasiedlić. Drugim w rankingu to krajem była Kanada. Jakie ma... Kanada, Kanada ma plusy? Kanada ma plusów całkiem sporo, bo aż trzy. Takie trzy krzyżyki. Mianowicie, Kanada jest krajem bogatym. Nie takie za to jak u nas w Polsce. Jest tam dostatek i pieniądze, jakby to powiedzieć ładnie. Co więcej, Kanada to prawie USA, a USA to synonim pięknego i... ...super życia, tak mówiąc tutaj w cudzysłowie. I co więcej, Kanada ma łosie, a Polska łosi nie ma. Tylko w Zo, a Canada ma prawdziwe łosie, także ja jak spotkać łosia, to iść do Kanady i możesz mieszkać z łosiami, bo łosie są całkiem fajne. Albo możesz sobie kupić taką czapeczkę czapkę z łosiem, będziesz chodził za łosiem. No, ja bym chętnie łosia zobaczył, a wy? Łosia zobaczyć? Tak, o oto trochę się za, za tego, zategowałem, zaszportałem, przejdźmy może do tych teraz minusów jakie ma Kanada. Mianowicie w Kanadzie terrorystów jeszcze nie było, a co to znaczy, że jeżeli w Kanadzie terrorystów nie było, to znaczy, że kiedyś tam przyjdą i wtedy już nie będzie tak fajnie i bezpiecznie. Na razie Kanada jest krajem bezpiecznym, ale kiedy jakiemuś Mohamedowi się przypomni, że tam jeszcze nie byliśmy, to powie, o jedziemy na Kanadę, znaczy lecimy, bo trzeba przebożnie gdzieś latają i wybuchają. Także no, ten minusik nas dość gwałtownie mm, zniechęcił, tak bym to powiedział. Kurczę, za szybko o tym razem mówię. W ostatnich odcinkach jakoś przeciągałem ten czas i teraz i ten. I wychodziły takie odcinki rekordowe pół godziny. A tymczasem została zostały mi dwa kraje do omówienia. A nie mówię nawet 10 minut chyba muszę spowolnić jakoś tak tempo. Może zjem sobie ciasteczko? O, właśnie, to jest niegły pomysł. Nie, no dałam. No, dobre. Mm, ale jakieś takie suche jest. Ono powinno być takie bardziej mięciutkie, a takie bardziej gączaste, nie gączaste. Takie mięciutkie, a takie spływające się w usach. A to jest takie drewno. W z tymi żazgami. Mmm. Mm. Mmm. Może i żazgami, ale co to z cukrem? Dobra, jeszcze jedno, bo zostało mi ostatnie. Już kończę. Oh Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. A jak się podgrzezie, to smakuje jak ziemia. Ale z cukrem, mój człowiek tego kakałka. Dobra. Nie mam już co pić. Nie mam już co jeść, także mogę tylko mówić. No i bardzo fajnie, na jedzenie i piciu zeszła mi minuta. Jeszcze coś. Dobra. Pinto, pinto, blada, bla, da. Bla. Teraz już nie jemy. Teraz mówimy na sprawie poważne, tak, bardzo ważne. W końcu trzeba będzie gdzieś wyjechać z tego kraju. Musi gdzieś wiedzieć, już wszyscy że zostanie ktoś ostatni i będzie musiał zgasić światło. I będziemy musiał gdzieś wyjechać, a jeżeli nie będzie wiedzieć, gdzie wyjechać, to będzie miał problem. Ale tego problemu nie będzie miał, jeśli posłucha podcastu bez odbioru. I mając do wyboru cztery kraje, zdecyduje się na jakiś z nich. A więc wróćmy do tej, do, do tej historii. Dalej siedzimy z moimi kumplami na awece na dworcu PKP i mamy pomysły na różne inne kraje, które warto by zasiedlić. Kolejnym z nich jest Holandia. Holandii chyba za bardzo nie trzeba, no wiadomo o co chodzi. W Holandii możesz palić, wciągać, sysać, zasysać, pobierać, wżerać, co tylko chcesz. Nikt się za to nie każe. Co więcej, w Holandii wszyscy jeżdżą na rowerach. Co jest bardzo śmieszne, bo jeżeli ty będziesz jechał samochodem, to nie ma lepszej rozrywki, jak śmianie się z tych durnych Holandczyków... Holandczyków? Hol holendrów, którzy jeżdż jeżdżą rowerami, a ty jedziesz mądrym samochodem. I tam ogólnie jest fajnie, w Holandii jest bardzo luźno. I generalnie jest przyjemnie. Tak, ale na tle tych trzech plusów wyrasta taki jeden duży minus. Taki minus długi na 3 metry z najmniej. Bo mianowicie Holendrów nam zaraz zaleje, podnosi się nam pozi poziom morza. I niestety przyjdzie jakiś taki moment, że nam Holandię zaleje I co nam będzie z tego, że będziemy mogli wciągać, sysać, zasysać, pobierać i wżerać i palić Co tylko będziemy chcieli, jeżeli będziemy to musieli robić pod wodą To Nawet tak tak. to jest z czegoś... no nie, nie, nie, nie da się Więc i Holandia odpadła I ostatnia propozycja jaką mamy to jest... Ha, co ostatnią propozycją? Belgia? Nie Anglia? Nie. Japonia! Nie! Ostatnią propozycją jaką mamy mieliśmy to jest Australia! A czemu Australia? Bo w Australii jest cieplutko, słoneczko świeci. Żaden terrorysta się nie interesuje Australią, bo co, ta, co tam ma sobie strzelać? Nawet jak wrzuci bombkę to i tak nie, nie trafi w nic, bo tam jest tak, tak taki rozległy teren, że na pewno trafi w jakąś pustynię. No i to, mu, to nie opłaca się mu nawet. Jest cieplutko, jak już mówiłem właśnie, bo jest bardzo cieplutko. Co więcej, jest tam festiwal, Big Day Out, jeden z największych na świecie festiwali, opener muzyki rockowej, bardzo wiele zespołów tam przyjeżdża, bardzo fajny festiwal, który odbywa się co więcej w styczniu, wydaje się, że było jakoś kilka dni temu, co jeszcze, ACDC jest z Australii, o, proszę bardzo, Nemo jest z Australii, wszyscy są z Australii, także Australia to bardzo był dobry pomysł, A, jest też kilka minusów, mianowicie, tam są żaby, tam jest dużo żab, tam jest cała masa żab, tam jest żabowisko, bo tam jest w ogóle plaga żab i ja się strasznie boję żab. Zresztą kiedyś już tak się bałem żaby, że się przewróciłem i się sobie rozwaliłem rękę na kamieniu. No i jak tu jechać do Australii, jak tam jest tyle żab? Taki żabowicho, no nie da rady. Co więcej, jak mama mi powiedziała, ten klimat wcale nie jest taki przyjemny, bo jest jakiś tam wilgotny, pitu-pitu, że jakieś tam choroby, sraki, mikaki, nie wiem. Ale mówiła, że tam jest wcale nie taki fajny klimat. No i czterech fajnych propozycji właściwie nie ma żadnej fajnej. Ale jeszcze oprócz wyżej wymionych tych bardziej rozpisanych propozycji yy, Odpadły nam między innymi jeszcze Niemcy, bo mówię po niemiecku USA, bo to są debile RPA, bo tam cię zjedzą murzyni Znaczy to nie był mój pomysł yy, Japonia, bo tam jest za ciasno I tam ciebie nie potrzebują, bo im jest ciasno I Rosja znaczy Z Rosją był pretekst taki, że niby pod latarnią najciemniej Że jak tam sobie zamieszkać to czy nic nie będzie groziło Ale w sumie stwierdziliśmy, że to był głupi pomysł Bo tam resztą jest takie zimno no i podsumowując, ja piernicze 14 minut, dzisiaj krótszy odcinek, chyba że wymyślę jakąś prowizorkę za chwilę. I podsumowując, to ja zrobiłem swój ranking trzech państw, które bym odwiedził, gdybym miał e, wyjeżdżać. Na miejscu trzecim umiejscowiła się Australia. Australia byłaby pierwsza, gdyby nie te żaby, których ja się panicznie boję. Taki mam strach, żabę nawet do ręki nie, nie wezmę, bo chyba by. Aaa, ręka by mi odpadła. brrr, żabu, jeju, żaby. Strach się mać w ogóle. brrr, brr, jeju, brr, ohyda. Boicie się żab? Ja się boję strasznie. Jakieś takie są. ohydne. No, na miejscu drugim jest Kanada, bo jest tam fajnie, resztą byłem przy okazji raz. Muszę się pochwalić, na tyle, rzeczy byłem, bo tam mam rodzinę, nie, że mam tyle kasy, żeby mnie stać na wyjazd do Kanady, ale akurat mam rodzinę, która mnie tam zaprosiła I sobie tam miesiąc siedziałem jest całkiem fajnie, jak mówię, terrorystów jeszcze tam nie było, ale może kiedyś przyjdą To już nie będzie takie śmieszne I na miejscu pierwszym jest... Co? Szwajcaria! Tak, ja wybrałem Szwajcarię Przez to, że jako jeden z niewielu Polaków nie mam uprzedzeń do języka niemieckiego Lubię język niemiecki i uważam, że jest tam całkiem fajnie. Kraj bardzo ładny, górzysty, przyjemny. Jest tam bardzo fajne zimy. Mają tą czekoladę, milkę, taką krówkę fioletową. No i dla, dlaczego nie w sumie Szwajcaria? A wy jak sądzicie, jak, do jakiego kraju byście wyemigrowali, żebyście byli zmuszeni? A możliwe, że za, za jakiś czas będziemy zmuszeni? a żeby opuścić to nasze piękne koczowisko, zwane Polską? No, to gdybyście mieli taką możliwość, albo gdybyście chcieli wyemigrować, to gdzie byście wyemigrowali? Możecie wybrać te kraje, które ja podałem, czyli to były Holandia, Australia, Ka Kanada i Szwajcaria. Ale jeżeli macie jakieś inne propozycje, to ja bardzo chętnie wysłucham ich w komentarzach. No teraz zrobimy taką wymowną przerwę, a ja się zastanawiam o czym by wam tu jeszcze powiedzieć dzisiaj. Kurde, gadam, gadam, a tu się okazuje, że mikrofon jest włączony, to za perfidia losu. Ja gadam, gadam i gadam i tak patrzę, o, nic nie leci. Rat. Ale zatem nic wam już więcej nie powiem, bo tego, nie mam pomysłu, co więcej, po przesłuchaniu tego, co już się nagrało, stwierdziłem, że za blisko mikrofonu byłem i głos się strasznie porozwarsjał i w ogóle, już za bardzo byłem podniecony tym odcinkiem i niewyraźnie mówiłem i tam wiele rzeczy nie słychać, no ale cóż, trudno. Odcinek zaliczony. Odcinek krajoznawczy. No i przekroczyliśmy próg. Ilu minut? No, 15 minut próg to prze przekroczyliśmy. Znaczy, że powoli można już ten kończyć, bo w sumie nie ma o czym gadać. No i tego. Zobaczmy, tu dzisiaj jeszcze powiedzieć. O wam, co dzisiaj będę robił. Dzisiaj idę na obiad do babci o trzeciej. Mam nadzieję, że będą jakieś te... To się nazywa pierogi. Lubicie pierogi? by takie pierożki z tym, z z, z jagodami, a teraz teraz jest zima, to jagód nie ma. Ale z serem, z takim serem i pełen śmietanką. No a potem przychodzi do nas ekipa zespołu i robimy próbę u mnie, bo w noku gramy tylko raz w tygodniu, no to trzeba gdzieś grać. Oczywiście ja, jako jedyny, który ma domek, a nie mieszkanie w blogu, zostałem wybrany od tego, który będzie gospodarzem prób, bo ponad mój pokój spełnia bardzo dobrze warunki na studio nagraniowe i studio do grania. To też nagrywamy u mnie. Co bardzo nie podoba się mojej mamie i w ogóle wszystkim domownikom, bo oczywiście jak spotkają się trzy gitary, nie, dwie gitary i gitara basowa, to jest tak, no, trochę ciężko do wytrzymania. No, ale cóż, trzeba jakoś się rozwijać, trzeba grać, gramy teraz utwór Black Sabbath, Iron Man, do perfekcji opanowaliśmy, już wyszlifowaliśmy Seven Nation Army zespołu, eee, o kurde zapomniałem, mmm, no kurde. Jakąś się nazywali? White Stripes! Właśnie White Stripes! No a teraz gramy sobie tak z tym trochę dla jaj utwór leniwca pod tytułem Heretyk. Taki punk, taki trzy akordy darcie mordy, ale bardzo fajnie się gra, bardzo przyjemnie się tam gra. No, tyle jeśli chodzi o zespół, tyle jeśli chodzi o mnie. Powoli robię się głodny, więc chyba trzeba będzie coś zjeść, bo te trzy ciasteczka to jednak dużo nad nim nie dają. Czas chyba jakieś śniadanko zjeść, bo jest godzina druga i muszę zjeść, zjeść jakieś śniadanie, żeby potem zjeść obiad, bo to prawda? No i co tu tam jeszcze? Chyba wszystko, mi zdaje mi się. A no właśnie, jeszcze chciałem pochwałę, tak mi się przypomniało. Bo Myślowic będzie koncertowało w Dzień Kobiet, to jest 8 marca we Wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych i postanowiłem, że tam się wybiorę. Ale niestety nie mogę nigdzie znaleźć biletów, jakbyście gdzieś znaleźli miejsce, znaczy stronkę, gdzie można zamówić bilety na Myślowic do Wrocka na do wytwornie filmów fablarnych, to dajcie mi znać. No, może do tego czasu kupię dyktafon. Pamiętaj mówiąc, już się nosiłem z zamiarem zakupu tego dyktafonu i nawet wybrałem się do naszego sklepu, niejakiego eksperta. bardzo chwytliwa podróbka MediaMarktu. No i tam był jakieś, ale takie zupełnie mi się nie podobały, muszę sobie kupić jakiś porządniejszy dyktafony, dyktafon. No, kasę powoli zbieram, mam już całkiem, całkiem, całkiem. I teraz pozostaje tylko kwestia wyboru i może jeżeli do tego e, 8 marca już jakiś dyktafon będzie, to zrobię relację z koncertu. Taką mam przynajmniej nadzieję, że mi się uda, bo w sumie fajnie by było takie coś nagrać. Hmm, teraz się rozgadałem i zauważyłem, że jak jeszcze będę mówił przez następne dwie i pół minuty to zle, zleci nam cały polezik no do tego co ja tam jeszcze chciałem powiedzieć no mówiłem wam o koncercie, mówiłem wam o zespole skończyło mi się kakao, nie wiem czy wam mówię, a nie trochę jest, trochę jest ale już nie ma kakao, nie ma mm, no chyba to nie wiem, chyba będę kończył, nie będę tak na siebie przedłużał w sumie i tak nie wiem czy jest ktoś kto wytrwał do końca, wytrwał ktoś do końca? Jak wytrwaliście to dajcie znać, że wytrwaliście, to się brawa nastająco I powiem o was w następnym odcinku, że o, ten i tamten to wytrwali do końca I wielkie honory dla nich za to, że wytrwali taki nudny odcinek No, tego A, właśnie, ostatnio robiłem naleśniki, umycie robić naleśniki? Ja byłem pewien, że to jest banalne, bo tak się ostatnio złożyło, że mam ferie no i trzeba sobie jakoś radzić, kiedy na przykład babcia nie robi obiadu, a mamy nie ma, bo jest z pracy, tata jest z pracy, trzeba sobie jakoś radzić. No to ja sobie postanowiłem, że sobie poradzę i znalazłem przepis na naleśniki w internecie, który wydawał się bardzo banalny. No więc pojechałem do sklepu, kupiłem jajca, wbiję te jajca, zalałem mleczkiem i mieszam. Brrr, brrr, brrr, mieszam, mieszam, tylko że tam pisało, że mieszać aż do oblicia kwaśnej śmietany. Czegoś tak, ja nie mam żadnego pojęcia, co to jest kwaśna śmietana. Więc mieszałem, mieszałem, no, tak na oko I zium w No i tak patrzę, jakieś takie wodniste na tej padanie Ale co tak grzejemy, Zagrzałem. I co się stało? No przylotowało się, sparzyło się całe, przylotowało się, nie chciało się tego. No tam jeszcze dalej. Brr, brr, brr, brr, brr. Tak, już wymieszałem to, to zrobiła się taka piana jak cement. Taki bugęstny, no to też wlałem. I szuram, buram, szuram, buram, ale coś nie chciało się wiązać. Jakieś takie kratery się w nim porobiły, zaczęło wszystko strzelać, to też wywaliłem. Potem się okazało, że zapomniałem mąki dodać, to następnego dnia postanowiłem, że też zrobię naleśniki. Tym razem mąkę już dodałem. I wszystko zalałem, wymieszałem, tym razem poprawnie. I naleśnik mi się udał, udał mi się naleśnik, tylko że udał mi się naleśnik na bazie jajecznicy. Bo niestety nie potrafię go, nie potrafię go zedrzeć z tejże patelni, więc naleśnik się trochę potegował po tego i zrobiła się na naleśnikowa jajecznica. Polałem na to, na to wszystko nutellę i wyszedło naprawdę dobrze. No i właśnie takim sposobem, gadaniem o niczym doszliśmy do końca poloneza. No, do następnego odcinka. Bez odbioru. Ale czekajcie jeszcze koniec. Jesteście tam? Halo, halo, jesteście tam? Przypomniałem się. Bo tak w sumie postanowiłem, że zmienić ten, zmienić na ten adres serwisu a sobie nie spytałem, jakie jest wasze zdanie. Czy lepiej będzie, jeżeli odcinki będą pojawiały się na Blogspocie? To jest taka stronka zielona. Serdecznie zapraszam. możecie sobie zobaczyć, a pojrzeć. Czy dalej ma, ma być to na MyPodcast? Napiszcie w, w komentarzu, albo na jednym, albo na drugim serwisie. Dzisiaj to już będzie chyba ostatni odcinek, który pojawi się na dwóch e, serwisach na MyPodcast i na Blogspot. I po tym, który, który z serwisów będzie bardziej popularny, to, od, to od ten zostanie ten... Wybrany po prostu na ten serwis, który będzie mm, już na, na zawsze na, na my podcast. Także przypominam, aktualny serwis to jest www.bezodbioru.mypodcast.com. Tam y, do, dotychczas pojawiały się odcinki bez odbioru, tam do, do, dotychczas mogliście się oglądać, ale ja postanowiłem zmienić serwis na wwwpodcast no i zależnie od tego, który serwis wam, wam się bardziej podoba, piszcie w komentarzu i ten, który wygra, to ten, by dostanie prawa do udostępniania odcinków właśnie podcastu bez odbioru. Także serdecznie czekam na komentarze, tym razem komentarze wcale nie, są, nie, nie nie proszę o jakieś banalne, tylko właśnie proszę bardzo was, o a wasze zdanie, ponieważ jest to na pewno zdanie bardzo ważne, z którym chyba jednak powinno się liczyć. No właśnie, także czekam bardzo serdecznie na wasze zdanie, może jakieś propozycje, ale te oferty nie, oferty nie, jakieś propozycje? Ja, ja wszystkie bardzo przeczytam, zweryfikuję i wtedy podejmę dizik, gdzie, na jakim podcaście, na jakim serwisie będzie się pojawiał podcast. No i proszę bardzo, takim sposobem z podcastu, który zapowiadał się na niecałe 10-minutowy, zrobił nam na się podcast blisko 25-minutowy. No i tyle, starczy i na dzisiaj wkrótce powstanie jakiś nowy odcinek, mam ferie, także jeszcze co, coś nagram, nadzieję. No to tyle, bez odbioru.